To są informacje Polskiego Radia 24. Policja szuka świadków niedzielnego tragicznego wypadku w Łomiankach. Sąd w Gorzowie Wielkopolskim nakazał transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Komisja Europejska przesuwa na przyszły tydzień akceptację polskiego wniosku o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja poprosiła Warszawę o przesłanie dodatkowych dokumentów. Chodzi o czwartą transzę pieniędzy dla Polski w wysokości ponad 7 miliardów euro. Urzędnicy w komisji zapewniają, że nie ma ryzyka dla akceptacji kolejnego polskiego wniosku i że kwestie do rozstrzygnięcia były techniczne, a później proceduralne.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 To Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków karambolu. W niedzielę w Łomiankach zginęły dwie osoby, 19-letnia dziewczyna i 16-letni chłopak. Sąd aresztował kierowcę i pasażera samochodu, mówi nadinspektor Roman Kuster.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 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim nakazał transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Wyrok jest nieprawomocny. Radca prawny Oskar Chładki czeka teraz na działanie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W naszym weselu jest znaczenie płci i tam mamy w akcie małżeństwa polskim kobieta, mężczyznę. Jak chcemy wprowadzić miejsce kobiety, mężczyznę, no to nam system to odrzuca i teraz jest piłeczka po stronie ministra Gawkowskiego, podejrzewam, z lewicy, żeby on to zrobił. Dlaczego tego jeszcze nie, nie zrobiono? Trudno mi powiedzieć. W uzasadnieniu decyzji sędzia powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 marca w podobnej sprawie. Urząd Stanu Cywilnego ma 30 dni od otrzymania dokumentów na dostosowanie się do wyroku Sądu w Gorzowie Wielkopolskim. Sejm rozpoczął pracę nad poselskim projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Zmiany przygotowała Polska 2050. Najem krótkoterminowy ma być specjalnie oznaczany. Szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że jej partia nie chce zakazywać takiej działalności.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 Nie może być to działalność, która będzie powodowała, że będą na tym cierpieli inni lokatorzy, którzy na co dzień w danym budynku mieszkają. Więc tutaj te reguły trzeba po prostu ustalić, bo dzisiaj mam wrażenie, jest wolna amerykanka. Ktoś sobie wrzuci swoje mieszkanie na booking, wynajmuje, nie płaci od tego podatków. Nikt o tym nie wie, że taką działalność prowadzi. Projekt ustawy daje samorządom prawo zakazywania prowadzenia najmu krótkoterminowego. Włochy będą nadal wspierać zaatakowaną Ukrainę, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo całej Europy, deklaruje premier Giorgia Meloni. Po spotkaniu z prezydentem zełańskim w Rzymie przypomniała, że jej kraj jednoznacznie opowiedział się po stronie zaatakowanej Ukrainy. Meloni podkreśliła, że w rozmowach mających zakończyć się sprawiedliwym i trwałym pokojem ważne jest zachowanie sojuszu euroatlantyckiego. Podzielony, Podzielony zachód i rozbita Europa byłyby prezentem u... dla Moskwy, powiedziała premier. Przyznała, że poparcie Włoch nie jest tylko kwestią moralną, ale i leży w interesie Włoch, które chcą włączyć się do produkcji dronów dla Kijowa i współpracować w zakresie przemysłu obronnego. Wołodymyr Zeleński podziękował za szacunek dla ukraińskiej niepodległości i integralności terytorialnej. Szacunek jest równie ważny jak bezpieczeństwo. Kiedy ludzie i państwa są szanowane, a bezpieczeństwo jest gwarantowane, mogą istnieć prawdziwe, godne relacje i można zagwarantować normalne życie, powiedział. Po rozmowie z prezydentem Sergio Mattarellą Zeleński podkreślił, że Ukrainie zależy nie tylko na samym zakończeniu wojny, ale i na tym, by Rosja zapłaciła za wszystko, co zrobiła przeciwko narodowi ukraińskiemu, bo priorytetem jest sprawiedliwość. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. To były informacje Polskiego Radia 24. We'll Prognoza pogody. W nocy na wschodzie kraju słabe opady deszczu. Lokalnie w centrum. Na południu silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od 3 do 7 stopni, a jutro przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 10-13 stopni. Na północy 15 na przeważającym obszarze kraju do 19 miejscami na południowym zachodzie. Klimat. Przeważającej części kraju jakość powietrza jest dobra, bardzo dobra w Malborku, Ostrołęce, Wysowej, Zdroju i Tomaszowie Lubelskim. Miejscami w centrum i na południu kraju stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 10% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.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 Tak sobie przeczytałem i właściwie o tym się mówi non stop, że Polska nie jest przygotowana na wyzwania starzejącego się społeczeństwa, 10 milionów obecnie seniorów, z czego w ciągu najbliższych kilku lat 36%, 35, 36%, czyli 3,5 miliona seniorów przekroczy 80 lat. Czyli to już będą seniorzy seniorzy, chociaż to dzisiaj 80 latkowie. No Prezydent Trump, 80 lat na przykład, No i wchodzi szybko po tych schodach do tego samolotu. No ale u, u nas to różnie bywa i te bariery architektoniczne i tymi barierami pani fundacja się zajmuje, są coraz większe i w Polsce nie widać światełka w tunelu, żeby to się zmieniło, zwłaszcza na tych starych polskich osiedlach. Faktycznie mamy z tym problem i dlatego też jako Habitat for Humanity Poland uruchamiamy właśnie kampanię społeczną Bezpieczny Dom Prawem Seniora, która no po prostu chcemy w tej kampanii po prostu trochę też uświadomić na temat właśnie tych, jakie bariery architektoniczne mogą napotykać osoby w wieku starszym. Natomiast też skupiamy się też na czymś, na co mamy wpływ, czyli też na tym, co czyha na nas w mieszkaniu, bo faktycznie, no mówiąc tutaj o takim problemie infrastrukturalnym, czyli tym, e, że tak powiem, niedostępności bloków, to jest dosyć duży problem systemowy. E, chętnie zaraz jeszcze o tym możemy więcej tutaj porozmawiać. No musimy o tym porozmawiać, e, bo to jest tak. problem dotyczący większości seniorów, bo seniorzy dzisiejsi, oni kiedyś uzyskali te mieszkania, w tych niedostosowanych domach, dopóki byli młodzi, dawali sobie radę na ten, nawet na hmm. to dziewiąte piętro bez windy. No windy były, ale psuły się. A, ale dawali sobie radę. No dzisiaj jest problem. Jest problem, powiem tak, no może w wieżowcach, które faktycznie miały gdzieś więcej tych pięter, już była szansa, żeby zmodernizować psujące się windy i tutaj bym raczej problemu nie widziała. Natomiast no mamy spuściznę bloków cztero, pięciopiętrowych kontygnacyjnych w zasadzie, bo stąd też właśnie to hasło, które gdzieś przywija się, więźniów czwartego piętra. To są tak naprawdę właśnie osoby, które z racji swoich, no po prostu swojej kondycji nie są w stanie opuszczać na przykład lokalu samodzielnie, ale też mogą po prostu się tego bardzo obawiać. Tak? Czy ja będę w stanie wrócić na to moje piętro z tą torbą zakupów? Czy ja się nie potknę? Więc y, faktycznie szacunki mówią o milionie takich osób y, tak definiowanych, y, niekoniecznie mieszkających na tym czwartym piętrze. Oczywiście to mogą być też niższe kondygnacje, no, z tym, że po prostu chodzi o tą właśnie spuściznę tych... Tych budynków, po Ale prostu. To nie tylko to czwarte piętro, bo w większości, w dużej części no, tych bloków y, z lat 60. czy mhm. Z lat 70., czy nawet 80. są te słynne schodki, które prowadzą do tych yy, mieszkań. Czyli te 4, 5, 6 schodków niskich. Co prawda, niby to niedużo, ale dla części tych osób nawet te schodki, jeżeli mieszkają na parterze, to już jest po prostu Monteverest. To jest naprawdę gigantyczny problem. Yy, ja to widzę w Warszawie, widzę na przykład hmm. tutaj na Mokotowie, gdzie. Dużo takich bloków jest i te starsze osoby mieszkające no, męczą się strasznie. Ym, z takich barier w budynkach, bo że na pewno to są właśnie te schodki na wejściu. Często są to też po prostu ciężkie drzwi. Yy, ale te dwie bariery, powiedzmy, że jeszcze jesteśmy w stanie yy, w, jakimś rozsądnym budżecie remontowym danej wspólnoty, spółdzielni faktycznie jakoś usunąć, natomiast faktycznie problem em, nawet takich możliwości infrastrukturalnych, czyli dobudowania windy, która i tak ląduje nam na półpiętrze. E, myślę, że to i tak jest już e, bardzo do, dobre rozwiązanie, jeśli w ogóle jest taka możliwość, żeby taką windę e, zainstalować, e, ale no... E, że tak powiem, potrzeby przewyższają, że tak powiem, wszelkie możliwości bo są faktycznie fundusz dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Taki rządowy program. Tak, tak. I, i faktycznie można o, o taką modernizację wystąpić, uzyskać na to finansowanie, ale no też koszt jednorazowy monta montażu po prostu, taki, do dobudowania tego szybu windowego, to w zależności od też warunków technicznych po prostu budynku jest między 150 do 400 tysięcy złotych. Więc realistycznie no do budowania tego do każdej klatki w kraju, no, nie wiem, nie podejmuje się tutaj analizy wykonalności. No ja patrzę tutaj w okolicy te bloki, które są właśnie trzypiętrowe na Wierzbnie. My jesteśmy, Polskie Radio znajduje się na Mokotowie, ale na Wierzbnie. To, to są bloki trzypiętrowe i tych klatek jest sześć, siedem w takim jednym bloku, więc ponad milion złotych. Samych, same windy. Ta wspólnota tego nie wytrzyma. Budżet państwa też nie wytrzyma. E, przychodzą tutaj alternatywy, ale myślę, że alternatywy to jest e, słuszne słowo, bo nie wszystkie osoby, e, nawet bym powiedziała większość, 86% osób też, osób w wieku senioralnym nie chce zmieniać swojego miejsca zamieszkania. A dziwi się nie. pani? Nie, nie dziwię się, bo to jest, y, zaraz też do, przejdziemy do wnętrza, mam nadzieję, tych mieszkań, ale no, dziwić się, że chce się zostać w miejscu, które się zna z zamkniętymi oczami, y, miejsca, które się budowało, w którym jest tylu wspo tyle wspomnień, no, to, to jest bardzo ciężkie. Y, I faktycznie deklaratywnie 86% osób mówi, że nie chce się z tych, ze swoich mieszkań wyprowadzać. Natomiast y, no, myślę, że tutaj warto podejmować ten temat y, w debacie, bo... Mamy trochę coś za coś, bo, bo dlatego to określenie, że te mieszkania stają się więzieniami, jest być może dosyć radykalne, ale to de facto dla niektórych się dzieje. I być może można to życie y, przeżyć y, pełniej, jednak dokonując tej decyzji. Ale to jest naprawdę kwestia bardzo indywidualna. Y, natomiast to, co my podkreślamy gdzieś w tej naszej kampanii, no to to jest jakby też jakiś wachlarz możliwości, żeby być może po rozeznać, czy taka y, sytuacja zamiany mieszkania jest możliwa, y, bo może dla kogoś no to faktycznie będzie jednak to rozwiązanie, które warto rozważyć. Czyli mam mieszkanie na czwartym piętrze, decyduję się na zamianę z kimś, kto mieszka na parterze i już mi to rzeczywiście zwiększa możliwości. Nawet te cztery schodki czy pięć schodków, którymi muszę mhm. dojść do tego swojego mieszkania, bo nigdy te mieszkania nie są na poziomie gruntu. No i jeśli no oczywiście nie mówimy tutaj o osobie faktycznie yy, na przykład z niepełnosprawnością ruchową, no bo takie osoby też y, często y, jakby też no, są osobami w wieku senioralnym, ale jeśli faktycznie nie mówimy o, o, o takiej niepełnosprawności, myślę, że tak. Myślę, że te cztery schodki są lepszym rozwiązaniem niż te cztery piętra. No tak, ale to trzeba zmienić podejście, zmienić mentalność, zmienić się wewnętrznie i przeżyć to, co dla osób w wieku senioralnym, jak pani słusznie stwierdziła, jest rzeczą czasami bardzo problematyczną. No, to moje cztery ściany. Dobrze, weszliśmy do mieszkania. Weszliśmy do mieszkania, udało nam się zamki otworzyć, wchodzimy. No i za, natykamy się. Maleńki korytarzek, pozwoli pani, że ja wymienię. Maleńka, często yy, ciemna kuchnia, yy, mała łazienka, nieustawna, z dużymi problemami. Często z wanną, czyli z horrorem dla osoby starszej, ale ja potem proszę, żeby Pani się odniosła mm. do tego. E, I wąskie na przykład drzwi, czasami za wąskie, albo drzwi otwierające się w ten sposób, że jedne blokują drugie i starsi ludzie na przykład sobie robią krzywdę, otwierając jedne, zamykając drugie, bo te drzwi uderzają siebie, a często w osobę, która te drzwi obsługuje. Dlatego pochylamy się też właśnie nad tematem wnętrz mieszkań, bo według też właśnie rządowych statystyk nawet do 60% wypadków osób w wieku senioralnym dzieje się ich, w ich własnych domach. Nie ma wprawdzie bardzo takich rzetelnych, prowadzonych statystyk na ten temat. Dużo to jest też jakoś niedeklarowane, nie gdzie na przykład się wydarzył ten wypadek, ale te rzeczy, o których pan wspomniał, te bariery, one po prostu zwiększają ryzyko, że faktycznie można się potknąć, coś sobie po prostu zrobić i po prostu konsekwencje już, nie wiem, takiego upadku w starszym wieku, no są, mogą być, o, tak bym to ujęła, mogą być poważniejsze niż jednak, gdy to się dzieje, gdy jesteśmy młodsi. Po prostu, bo to jest już naturalna rzecz po prostu z regeneracji organizmu, że tak powiem. E, ale też no, nic się nie musi wydarzyć, tylko chodzi o to, żeby faktycznie to środowisko mieszkania było środowiskiem wspierającym, a nie jakimiś ukrytymi pułapkami. No i faktycznie idąc już po kolei, po e, tej wymienionej liście, e, no ta wanna. To jest rzecz, która... E, w naszej pracy w fundacji też spotkaliśmy się z seniorami, seniorkami zwłaszcza, które wcale z tej wanny tak nie chcą rezygnować, ale na przykład marzy im się wanna z otwieranymi drzwiczkami, żeby łatwiej było tam po prostu wejść, żeby faktycznie no, jakoś nie, nie obciążać się, żeby się na przykład w niej jakoś nie poślizgnąć. E, więc to jest myślę, że taki bardzo, tak jak my to obserwujemy, bardzo taki kluczowy obszar, który naprawdę wszyscy podają. tak? czy ta wanna na tą magiczną wannę z żywiczkami, czy jednak y, prysznic, który jest, y, można jakby go zrobić w sposób taki, że można tam bez problemu wejść, zamontować uchwyty się, podeprzeć. To... Zamontować nawet takie siedzisko. siedzisko. Tak, dokładnie. To jest też no, po prostu kwestia taka y, też utrzymania siebie w jakimś takim... Y, to jest taki temat może trochę wstydliwy, ale na przykład dużo osób po prostu przez tę barierę architektoniczną Y, tą wannę, rezygnuje czasem z, z zadbania od siebie, co też powoduje dalsze konsekwencje. Więc y, myślę, że taki ogląd na sprawę tutaj też warto y, y, mieć. Y, więc y, to są naprawdę połączone tematy. Natomiast tak, faktycznie ten prysznic, do którego można bezpiecznie wejść, z niego skorzystać, w tej łazience, przysiąść gdzieś, tak, na przykład właśnie, nie wiem, korzystając z umywalki jest jakieś stabilne miejsce, gdzie można usiąść. Jeśli płytki na podłodze są śliskie, ym, zam, są specjalne preparaty, którymi można to pomalować. Warto po prostu o tym pomyśleć, bo to jest pewna suma małych rzeczy, które no, razem mają szansę nas po prostu w tym mieszkaniu dłużej wspierać. No a co z tymi nieszczęsnymi drzwiami, które otwierają się jedne na drugie? No kiedyś tak projektowano, mało kto myśli o tej ergonomii w mieszkaniach, zwłaszcza tych mieszkaniach głęboko perelowskich. No to jest głównie też taka kwestia, jak, yy, jakie są na przykład potrzeby danego seniora. Czy jest w stanie przez te drzwi, yy, czy na przykład korzysta już z jakiejś pomocy. Wiem, podpiera się lasce, czy na przykład to chodzi ku i czy na przykład to też się po prostu, czy on się mieści w tych drzwiach. Bo wtedy tak naprawdę technologicznie poszerzenie jakiejś futryny może być korzystne, żeby to sobie właśnie usprawnić. Myślę, że systemy wymiany drzwi na nawet jakieś takie harmonijkowe, to też już bardzo zależy indywidualnie, ale myślę, że są właśnie takie sposoby, które nie wymagają kapitalnego remontu, a jednocześnie można jakoś po prostu tę przestrzeń sobie usprawnić. No dobrze, to przejdźmy teraz do tej kuchni. Kuchnie są różne w tych blokach, mm -hmm. bo są te ciemne, takie kiszkowate, wąskie. I tutaj na wdechu czasami trzeba do tych kuchni wchodzić. Są nieco większe, ale to wszystko też jest mało ergonomiczne. I teraz jak przekonać osobę w wieku senioralnym, żeby wymieniła kuchenkę gazową na kuchenkę z zabezpieczeniami przeciwwypływowymi, czyli gaśnie gaz, i kuchenka przestaje działać. No, gaz się nie ulatnia. Akurat myślę, że o to na szczęście już trochę coraz łatwiej przekonać, chociaż oczywiście na kanwie, no, niestety wielu też tragicznych historii, ale wydaje mi się, że to jest już taki, faktycznie obserwuję niechęć na przykład przechodzenia z gazu na indukcję, to myślę, że jest pewien opór, ale już faktycznie zamontowanie pewnych zabezpieczeń wydaje mi się takim rozwiązaniem w połowie drogi, ale to jest faktycznie też ważne, żeby o tym y, pamiętać, bo y, tutaj tak w tej rozmowie, no oczywiście wspominam o takich kwestiach, y, y, takiej trochę utraty tej sprawności, powiedzmy, ruchowej, ale też y, kolejną rzeczą, którą się w Polsce mierzymy y, i warto też o tym coraz więcej mówić, no też y, są kwestie chorób neurodegeneracyjnych. One mogą mieć lżejszy przebieg, ale to są takie sytuacje, w których warto też... O to trochę właśnie chodzi, o to, żeby to środowisko mieszkania wspierało. Czyli, że jeśli po prostu wydarzy się mi taka sytuacja, że nie wiem, zapomnę, no to jestem w jakiś sposób bezpieczna. Myślę, że to jest akurat taki dosyć, dosyć no, obrazowy po prostu przykład. Tutaj jeszcze trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że większość seniorów, tych takich seniorów już w wieku rzeczywiście senioralnym, czyli osób starszych w podeszłym wieku, to są kobiety. No, mężczyźni, statystyki to są bezwzględne, po prostu odchodzą wcześniej. i Te samotne kobiety zostają w tych mieszkaniach. półbiedy jak dzieci, wnuki pomagają, ale jeżeli to jest osoba absolutnie samotna, no i tu się zaczyna rzeczywiście problem. Yy, zaczyna się problem, yy, bo faktycznie musi, musimy sobie w takim wymiarze systemowym na pewno odpowiedzieć na, yy, na to pytanie, jak chcemy organizować nasze usługi społeczne, które takie osoby mogłyby wspierać, bo... Też statystyki mówią o tym, że tak naprawdę osobom nawet faktycznie w wieku y, tej, tej późnej starości, tak definiowanej przez WHO, czyli właśnie po 85 roku życia, wzrasta ta potrzeba no, y, faktycznie jakiejś takiej asystencji domowej. Natomiast też samo... Cudna asystencja. Y, n, no. Y, no tak. No, to to, to jest trochę inna trochę oczywiście. Trochę inny temat, inny. może faktycznie tak nie akurat tego słowa użyłam, ale chodzi o faktycznie o takie wsparcie w tym mieszkaniu, bo też... Y, to, co mówią badania, czasem to są naprawdę dwie godziny dziennie, żeby ktoś do takiej osoby w wieku senioralnym właśnie przyszedł, pomógł coś zrobić, przyniósł zakupy, tak może pomógł troszkę właśnie w tym mieszkaniu się przemieścić i ta osoba nadal może być tak naprawdę samodzielna właśnie w tym swoim mieszkaniu, więc to jest już troszkę inny, że tak powiem, wątek, ale no myślę, że kwestia właśnie jak, jak chcemy tutaj programować nasze usługi społeczne, jest, jest istotna? No na pewno przyszedł umył okna, bo ja do tej pory pamiętam moją babcię, która była osobą bardzo wiekową i kiedyś zastałem ją myjącą okna, a to na stole stał stołek, na stołku stołeczek, a na tym wszystkim balansowała moja 85-letnia babcia. No pewnie myślała, że. Da radę, no i Ty, poradziła dała, sobie, ale dała, było to <śmany> Tylko... sytuacja ryzykowna. Tak. No właśnie. W jaki sposób fundacja pomaga właśnie takim osobom, które są w tym, mają ten problem mieszkaniowy? Bo rozumiem, że przede wszystkim są to wskazania dla rozwiązywania tak generalnie tych meandrów architektonicznych utrudniających życia. Ym, jako fundacja uruchomiliśmy właśnie y, kampanię, w której przede wszystkim kierujemy ją do seniorów, ale też ich dzieci. Bo, y, I wnuków. I wnuk. y, tak naprawdę ten temat dotyczy nas wszystkich, bo... Życzę, żeby każdy z nas był seniorem <laughs> w takim rozumieniu, jak właśnie tam opisujemy. Chociaż grupa seniorów też jest, nie jest to jednorodna grupa, mamy tam też różne przedziały wiekowe. Natomiast chodzi o to, żeby też o tym temacie po prostu pomyśleć, żeby zobaczyć to swoje mieszkanie, zobaczyć mieszkanie tej swojej osoby bliskiej i pomyśleć, jak mogę wesprzeć moją babcię, dziadka, mamy tatę, ale też jak mogę może to mieszkanie przystosować już teraz bo ja niedługo będę e, być może mierzy, mierzyła się z takimi problemami. Więc w tym momencie to jest dla nas też dosyć taki e, tutaj pionierski właśnie projekt, że raczej chcemy, to jest kampania edukacyjna, w której chcemy po prostu tę świadomość budować, e, chcemy o tym szerzej mówić, żeby ten temat też zaadresować, e, żeby on uzyskał troszkę więcej po prostu takiego e, światła. E, i y, na naszej stronie internetowej bezpiecznydomseniora.pl y, zamieszczone są materiały, które mówią o tym problemie, jak to w ogóle wpływa na, y, jakie są te bariery w środowisku mieszkaniowym oraz mamy tam też takie materiały, które można pobrać i zrobić taki audyt swojego mieszkania. Można to wydrukować, właśnie przyjść do bliskiej osoby, przejrzeć i, i zobaczyć, co realnie mogę, mogę zrobić. Potrzeby, tak jak zaczęliśmy trochę od tego wątku wind, no są ogromne, więc mamy też taką świadomość, że mimo, że jesteśmy fundacją, która działa już y, 30 lat w Polsce i zajmujemy się y, pomocą mieszkaniową, ale też w ogóle mówieniem o godnych warunkach mieszkaniowych, mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie y, samodzielnie zaadresować tego... Problemu. Stąd wychodzimy po prostu z takim działaniem. No nie powiedzieliśmy tutaj, już czas nam się kończy też o bardzo dużej grupie Polaków z niepełnosprawnościami mieszkających w różnych mieszkaniach, które zupełnie też są niedostosowane. Już o drzwiach wąskich mówiliśmy, ale o bezpieczeństwie, o czujnikach i tak dalej. Sądzę, że to też jest problem, którym którym trzeba się pochylić, bo jest nas dużo. Yy, też te problemy są... Mm, nie chcę do końca tak powiedzieć, że one są powiązane, ale w ogóle m, z punktu widzenia myślenia o przestrzeni, jeśli będziemy myśleć o yy, dostosowywaniu mieszkań, czy w ogóle organizacji naszej przestrzeni pod kątem osób, z, że tak powiem, najwrażliwszych, czyli właśnie osób z niepełnosprawnościami, to ta przestrzeń będzie służyła tak naprawdę nam wszystkim. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś myśleć o takim projektowaniu uniwersalnym. No w Polskim Radiu mamy specjalne podesty. Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózku mogą do nowego budynku wjechać. W starym budynku mamy specjalną windę. Więc my jesteśmy przygotowani gorzej w tych różnych osobistych miejscach zamieszkania w tych blokach, że tam dochodzi do tego typu z wydarzeń, które rzeczywiście powodują to, że można zostać więźnią czwartego piętra. Magdalena Koźluk, Habitat for Humanity Poland była Państwa i moją gościnią. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pomówmy o tym reklama.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 Minęła 21.30. Ewa wrobiec zapraszam. Akceptacja polskiego wniosku o wypłatę środków z KPO przesunięta na przyszły, przyszły tydzień. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że Komisja Europejska poprosiła Warszawę o przesłanie dodatkowych dokumentów, co wydłużyło całą procedurę. Chodzi o czwartą transzę pieniędzy dla Polski w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli prawie 29 miliardów złotych. Urzędnicy w komisji zapewniają, że nie ma ryzyka odrzucenia wniosku. Ta sprawa może wpływać negatywnie na wiarygodność Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, uważa Maciej Czapluk z Polityki Insight. Chodzi o cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Sławomira Cęckiewicza. Dziś Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od tych wyroków. Maciej Czapluk podkreślał na antenie TVP Info, że jego zdaniem to dopiero początek sporu politycznego w tej sprawie.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 Do sprawy odniósł się również Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. We wpisie w mediach społecznościowych wyjaśnił, że mimo decyzji sądu Sławomir Cęckiewicz automatycznie nie odzyskał dostępu do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie, kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów, napisał Dobrzyński. To mają być największe od dekady ćwiczenia służb na Dolnym Śląsku pod kryptonimem OLEK2026. Przygotowania do ćwiczeń trwają od kilku tygodni, a rozpoczną się dokładnie za tydzień. Manewry odbędą się we Wrocławiu, Dzierżoniowie i na terenie gminy Łagiewniki, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska. 22 i 23 kwietnia. Ogromne, ogromne ćwiczenia. Jedne z największych, o których chcieliśmy poinformować. Z uwagi właśnie na skalę tych, tych ćwiczeń chcielibyśmy również apelować do mieszkańców o to, by zachowali spokój. W tym czasie na drogach będzie można spotkać dużo więcej sprzętu wojskowego, podkreśla pułkownik Edward Chyła, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Udział w tym ćwiczeniu będzie generował wzmożony ruch wojsk na terenie województwa. W związku z powyższym prosiłbym Państwa o odrobinę wyrozumiałości, bo to jednak pojazdy są ponadgabarytowe i chciałbym przestrzec wszelkich uczestników ruchu przed próbą wyprzedzania kolumn lub włączania się do kolumn, bo to może spowodować nieprzyjemne zdarzenia. Ćwiczenia rozpoczną się w środę 22 kwietnia i potrwają dwa dni. W Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 21. My wracamy do polityki i połączymy wątki krajowe z zagranicznymi. Stan dnia. Naszym gościem jest dr Rafał Majewski, politolog Uniwersytet WSB Merito Gdańsk. Dobry wieczór.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 z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych państw i które który, gdzie ten system no, będzie musiał pozostać, pozostać taki jest, to jest niezwykle istotne dla tych mniejszych państw po to, żeby nie zostały zdominowane przez, przez te potęgi europejskie, natomiast na pewno są decyzje w Unii Europejskiej które nie wymagają tego systemu całkowitej większości a więc tutaj, tutaj te reformy będą musiały się przytoczyć i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z pewną dyskusją dotyczącą zmiany systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Kwestia jednomyślności to jest sprawa dość delikatna, chociaż może warto było, byłoby wypracować pewne obszary, w których ona jednak nie obowiązuje, albo można zastosować jakiś inny mechanizm i taką kwestią mogłaby być na przykład sprawa bezpieczeństwa w czasie trwającej wojny, bo przecież z tym mamy do czynienia już od ponad czterech lat. Jeszcze jedna kwestia dotycząca Wiktora Orbana i wrócimy do spraw polskich. Czy widzi pan jeszcze dla tego polityka jakieś miejsce w przyszłości na politycznej scenie, czy to na Węgrzech, czy w Europie? Na Węgrzech myślę, że Wiktor pan jeszcze będzie odgrywał jednak dość istotną, istotną rolę. To społeczeństwo węgierskie jest mimo wszystko bardzo mocno spolaryzowane, no i te kilkadziesiąt procent poparcia, mimo wszystko to jest kilkadziesiąt procent, o tym nie zapominajmy, no Orban przegrał, no ale ta większość jest, jest znacząca i to też zależy od poszczególnych regionów Węgier, gdzie Viktor Orban ma bardzo duże poparcie. Także na scenie, na scenie węgierskiej pewnie będzie odgrywał istotną rolę. Nie sądzę, żeby odgrywał jakąś rolę na scenie europejskiej. Też nie wiem, jak potoczą się te rozliczenia, o których wspomina Petr też modziar, a więc ym, czy zostaną przedstawione jakieś zarzuty, o których się mówi, czy zostaną, zostaną odkryte jakieś, jakieś kwestie, które, dzięki którym będzie można postawić właśnie zarzuty karne Wiktorowi Orbanowi. O tym, o tym jeszcze nie wiemy, ale no na pewno będzie obecny na scenie, na scenie węgierskiej. Myślę, że na scenie europejskiej nie będzie odgrywał większego znaczenia. A ta większość konstytucyjna, którą się udało uzyskać partii TISA, nie wynika z miażdżącej przewagi jeśli chodzi o wynik wyborów i oddane głosy, tylko z faktu, że ordynacja wyborcza po zmianach tak radykalnie premiuje zwycięzcę. Czyli moglibyśmy to podsumować stwierdzeniem, że kto ordynacją wyborczą wojuje, ten od ordynacji wyborczej ginie. Politycznie rzecz jasna. Panie doktorze, wracamy do spraw krajowych. Posłowie dziś złożyli w Sejmie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry. Wniosek został podpisany przez posłów z klubów koalicji rządzącej KO Lewicy PSL Polski 2050 i Centrum. Jaką rangę, jaką wagę ma ten wniosek i na ile realny jest w Panu odczuciu, że Zbigniew Ziobro przed Trybunałem Stanu się pojawi? Myślę, że to jest mało realne, bardziej jest to demonstracja polityczna, podkreślenie faktu odpowiedzialności Pana Ziobro. Natomiast no, uzyskanie tej większości, no, wiem, że dzisiaj nie jest możliwe z punktu widzenia takiej arytmetyki, arytmetyki sejmowej. Natomiast no, rzeczywiście jest to temat gorący w tej chwili w związku z wyborami na Węgrzech. No, nie można przypuszczać, że to jest przypadkowe, że właśnie w tym momencie zostały postawione ten, został postawiony ten wniosek, natomiast no, nie wiemy kiedy Pan Ziobro pojawi się w Polsce, kiedy będzie to możliwe, w związku z czym no, wniosek może być złożony prawdopodobnie przez Wiele miesięcy będzie toczyła się debata, bo to przecież jest cała procedura. To nie jest tak, że on od razu zostanie poddany pod głosowanie, ale jest jeszcze komisja. W związku z czym za kilka miesięcy będziemy, przez kilka miesięcy będziemy mieli ciągle taki festiwal, festiwalek, który będzie polegał na tym, że te nastroje będą ciągle, ciągle gdzieś tam się pojawiały i będziemy mieli do czynienia z powrotem, z powrotem tych informacji, ale nie sądzę, żeby ten wniosek był skuteczny z punktu widzenia, z punktu widzenia konstytucyjnego i z punktu widzenia możliwości postawienia pana, pana Ziobro przed, przed Trybunałem Stanu. Sprawa fascynująca, bo wychodzi na to, że wniosek o postawienie tego czy innego polityka przed Trybunałem Stanu to jest swego rodzaju polityczny bumerang, bo on powraca. Ten temat powraca w polskiej polityce co kilka lat, a jeśli dobrze pamiętam, to chyba jeszcze nikogo nie udało się przed tym Trybunałem postawić. Teatrzyk? Polityczny teatrzyk? Tak, no dotychczas mieliśmy bodajże, o ile dobrze pamiętam, dwie sprawy, które się rozpoczęły przed Trybunałem w całej historii Konstytucji, natomiast no jest to trochę teatr, też musimy na to tak patrzeć że odpowiedzialność przed, bezpośrednio przed sądem karnym no jest tutaj bardzo wymierna, natomiast ten Trybunał stanu zawsze będzie się wiązał z takimi podejrzeniami, że ma charakter polityczny, tym bardziej w obecnym układzie, gdzie wiemy, że no tutaj pani sędzia Manowska musi go zwołać, a więc ten cały system jak gdyby funkcjonowania nawet takiego technicznego trybunału Stanu no nie jest nie jest jednoznaczny, nie jest możliwe obecnie do takiego jasnego i klarownego procedowania, a więc bardziej, bardziej jest to taki teatr polityczny, który polega na podstaniu emocji politycznych. To jeszcze jedna kwestia, też dość interesująca z pewnego punktu widzenia. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne prezesa Rady Ministrów dotyczące cofnięcia Sławomirowi Cęskiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa. Cęskiewicz uznał decyzję NSA za ostateczną klęskę bezprawia i zaapelował o natychmiastową dymisję szefa SKW Mirosława Stróżyka. Z kolei rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński stwierdził, że wyrok NSA nie oznacza automatycznego przywrócenia dostępu do informacji niejawnych Sławomirowi Cęckiewiczowi. Ten z kolei Stwierdza, że nigdy nie utracił dostępu do informacji niejawnych. I tak moglibyśmy się jeszcze długo przerzucać. A mnie zastanawia, czy jest w Polsce jakaś instytucja, jakieś gremium, które jest w stanie wydać konkretny, jednoznaczny, niepodważalny wyrok? Hmm. Pan redaktor postawił tutaj pytanie, które jest niezwykle, niezwykle trudne. Czy dzisiaj możemy mówić o instytucjach, które wydają wyroki, które są przez kogoś niepodważalne? Myślę, że takiej instytucji obecnie nie ma, bo czy to będą sądy, czy to będzie decyzja prokuratury, to zawsze będziemy mieli dwie strony spojrzenia. To, co stało się przez ostatnich parę, parę lat z całym systemem sprawiedliwości, to jest Ogromna degradacja tego całego systemu w każdym jej wymiarze. Od Trybunału Konstytucyjnego, poprzez sąd poprzez sądy powszechne e, mieliśmy do czynienia z podważaniem decyzji sądów. E, oczywiście możemy mówić, że one były słuszne, niesłuszne, ale w takim odbiorze społecznym przeciętny Kowalski już naprawdę nie wie o co chodzi. E, dzisiaj mówienie o decyzji sądów, nawet jeżeli one są prawomocne, nawet jeżeli są oparte na autorytetach, na orzecznictwie, na doktrynie. Jeżeli wynikają z bezpośrednio z przepisów prawa, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, no ale przecież te sądy są upolitycznione. Albo te sądy są takie, albo inne. Gdyby sąd dzisiaj wydał wyrok inne na pewno mielibyśmy do czynienia z ogromnym atakiem, jak to sądy są upolitycznione, jak to sądy są podległe obecnej władzy i tak dalej. W związku z czym w zależności od tego, kto będzie komentował poszczególne wyroki, kto będzie, kto będzie chciał wywieźć z tych wyroków jakiś, jakąś swoją korzyść, no to do czasu aż nie odbudujemy całego, całego wymiaru sprawiedliwości, całego autorytetu tego wymiaru sprawiedliwości, od sądów powszechnych po Trybunał Konstytucyjny przez Sąd Najwyższy, to będziemy mieli do czynienia właśnie z tego typu dyskusjami. To pewnie potrwa lata. No, to co z... Zdarzyło się z tym postrzeganiem sądów przez ostatnie kilka lat jest niezwykle smutne z punktu widzenia i obywatela i, tego, i każdego, kto patrzy, kto patrzy na cały system polityczny i społeczny w Polsce. No bo rzeczywiście sądy są tą częścią funkcjonowania państwa, które zawsze stanowiły pewien, pewien autorytet, które stanowiły tą barierę, która nie pozwalała państwu posunąć się poza pewną granicę w zakresie oddziaływania. No na tym polega cały system sądownictwa, że gdzieś mamy pewne granice, o które dba sąd. Sąd wyznacza te granice i nie pozwala na ich przekraczanie. Dzisiaj w zależności od tego, która strona komentuje te wyroki, zawsze możemy powiedzieć, że ta granica została postawiona nie w tym miejscu, w którym powinna być postawiona. I to jest ogromny dramat naszego państwa. Pan powiedział, że odbudowanie szacunku do pewnych instytucji, czy funkcjonalności pewnych instytucji może potrwać jeszcze lata. Czyli wychodzi pan z założenia, że to się uda. Ja chyba jednak tego optymizmu nie podzielam, bo wydaje mi się, że od lat już trenujemy się w taki bardzo destrukcyjnej w gruncie rzeczy umiejętności, czyli podważaniu każdej kolejnej decyzji i dezawuowaniu każdej kolejnej instytucji, która z założenia powinna służyć wspólnemu dobru. I pytanie, czy ktoś mógłby dziś, albo inaczej, czy ktoś chciałby dziś to przerwać, bo gdyby spojrzeć na zjawisko bardzo cynicznie, to to przecież politykom służy. Nie potrzeba e... argumentów, wystarczą emocje. E, panie dyrektorze, jednak Pozwolę sobie być w troszkę, troszkę innego zdania. Jednak jestem dobrej myśli. Myślę, że Polska była tym krajem, który jako jeden z pierwszych wprowadził chociażby Trybunał Konstytucyjny i sądownictwo Konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. To prawda, że ono było na początku bardzo ułomne, ale no jednak stworzyliśmy organ, który cieszył się bardzo dużą estymą. No, cieszył się ogromnym autorytetem zniszczyć to było bardzo łatwo, ale nie wykluczajmy, że będzie można to odbudować. To samo, jeżeli chodzi o sądownictwo powszechne, o no, ten bałagan, który zrobił się z tak zwanymi neosędziami. To jest kwestia decyzji politycznych. Wydaje się, że tak czy inaczej w końcu y, siły polityczne będą musiały pójść na jakiś konsensus i będziemy musieli y, jako całe społeczeństwo przyjąć pewne rozwiązania i zacząć budować autorytet całego systemu sądowego y, od, y, od, od nowa. Od zera, chciałoby się powiedzieć. Bardzo chcę w to tak. wierzyć, panie doktorze. Nie będę polemizował, żebyśmy jakoś naszą rozmowę zakończyli odrobiną Oczymiście. optymizmu. Dziękuję bardzo serdecznie. Dr. Rafał Majewski, Politolog, Uniwersytet WSB Meritok Gdańsk. Spokojnego wieczoru. Dziękuję uprzejmie.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 Reklamie, autopromocja.